I'm gonna still be the same way with everybody, so it's never a problem, you know, with me and and coming up and saying, hey, want to take a picture, whatever. No problem. problem no problem nie stawać troski, zazdrosty po poziom rapu z centralnej Polski No coś ty, bo przecież rok Chopinowski Ta technika napycha na bitach, lirykę w plikach Chyba nie muszę wyliczać jak w rymach Trzymam się dzisiaj, ja cisza zalicza, przypał typy to to Nie pytaj, no bo mój styl to nie jazz, nie plus nie klasyka Kto zły, że ja zły? Mocny może być każdy, nieznośny, zbyt ważny Gdy odbić, zbierać znaczki, popatrzmy Nie do wiarku mam głośnie wyjaśnić Ja mam styl, mam skill za ty jak chcesz to nazwi, Zaznaczmy, że muzyka łapnie, hajsy to nie bez Output twardy odliczam, 3 2, 2 1 0, 0 wypal. Ja bez pokrycia będę to nagrywał, bywa, bywa moja ha. polityka. Ja pociągam za każdą nitkę, oni zjadają swój ogon, na to niezdrowo w tym sypie, potoplotą, że ze mną mogą rozprawić się w bitwie już głową. I tak nie da mi mi istnieć. Dorośli, podgłośni, wyciągnij z tego wnioski. Odbij, rozbij, to kieszenie słowaj troski. Zazdrosny o poziom rapu z centralnej polski. No coś nie, to przecież rok hey. szopenowski. Dorośli, podgłośni, wyciągnij z tego wnioski. Odbija, do kieszeni, nisowaj, troski Zazdrosny po Poziom rapu z centralnej Polski, no coś ty, To przecież rock Chopin'Offst Rymów plony, mikrofon i dymu swond i rapu Troni stylu front i żaden błąd ze wszystkich stron Jedynie jest nasz w wodej bilus po nie odpalam ląd I co? To właśnie to, czego oni chcą Niech listy za mną robię to co przychodzi z trudem im pisze mi ma ty masz problem, z tym dla ciebie kończy się ten film Słuchaj co ci mówi głośnik według możliwości rozpiń, by nie mączyć coś czym ją I wyciągać pędę wnioski I tak to się nie skończy Dorośnik w kwestii rapu Za mikrofony pościg się na F1 traku, ten biegnie dla kulek, które stoją murem, w różni. otwórz oczy i zrozum, bo właśnie to nas różni Nieważne komu kibicujesz albo w twarz czujesz Mikrofon to nie chleb, nie każdemu przysługuje Kto tu jest, znasz mnie od lat, jestem tor, weź moją płytę na uszy i show must go on Dorośli, podgłośni, wyciągnij z tego wnioski. Podbij, rozmi do kieszeni słowa troski zazdrosnych, po poziom rapu z centralnej polski, no coś ty. To przecież rok Dorośni Dorośli, głośni, wyciągnij z tego wnioski. Podbij, rozbij, do kieszeni słowa troski zazdrosnych, po poziom rapu centralnej polski, no coś ty. To przecież rok Dorośni Dorośli, głośni wyciągnij z tego wnioski. Podbij, rozbij, do kieszeni słowa troski zazdrosnych, po poziom rapu centralnej polski. No coś nie, to przecież rok szopenoski Dorośli podgłośni, wyciągnij z tego wnioski Podbij, rozmiń do kiesenicowej troski, Zazdrosny O poziom rapu z centralnej Polski, no coś ty, to przecież rok szopenoski